Cześć, słuchajcie audycji Gra ta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o Kurierze Planszowym, czyli nowym magazynie, który już za kilka tygodni ma ujrzeć światło dzienne. Będą mówić dla was i Paweł Kajak, ale ciężko byłoby nam rozmawiać o magazynie, którego fizycznie jeszcze nie ma, tak tylko w naszym dwuosobowym gronie. Dlatego mamy dzisiaj gości z redakcji Kuriera. Są nimi Ania i Kupa Polkowski. Witamy was serdecznie. Cześć, witajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Może zacznijmy od tego, że chociaż brzmi to może nieprawdopodobnie, ale może są takie osoby, które nie wiedzą, czym jest kurier planszowy, bo chyba już można tak mówić, że to jest magazyn, który za chwilę pojawi się na rynku. Może w kilku słowach byście powiedzieli tak ogólnie, potem przejdziemy do takich bardziej szczegółowych pytań. chodzi. To jest generalnie 60 stronicowy papierowy magazyn, w którym będziecie mogli sobie poczytać o planszówkach, będziecie mogli poczytać wywiady z fajnymi ludźmi z całego świata, będziecie mogli poczytać E, fajne recenzje w miarę nowych gier i to wcale nie takich sprzed wielu, wielu lat, chociaż takich pewno też, jeżeli będzie taka potrzeba, w będziecie mogli przeczytać e, ciekawe rzeczy z warsztatów różnych projektantów, e, zobaczyć jak wyglądają planszówki w konkretnych dużych firmach albo w konkretnych dużych krajach niedaleko Polski. Mm, no, takie prawdziwe, fajne, papierowe pismo, o którym wszyscy albo przynajmniej duża część z nas e, długo myślała i marzyła i to tam, ta to ta tam wreszcie będzie. Pamiętacie, tak mniej więcej rok temu spotkaliśmy się jeszcze w ramach audycji Otwarte Karty, rozmawialiśmy o mediach planszówkowych, no i wtedy rozmawialiśmy o blogach, o serwisach, o youtuberach, natomiast tematu takiego magazynu papierowego nie było w ogóle. Wspomnieliśmy gdzieś tam, że portal reaktywuje świat gier planszowych jako serwis, ale wciąż nie było rozmowy o tym, że ma się ukazać pismo papierowe. No i w takim razie takie pierwsze, bardziej szczegółowe pytanie to jest co takiego i w którym momencie w ciągu tego no, trochę ponad roku wydarzyło się u was, czy wśród waszych znajomych, że jednak kurier planszowy pojawił się w waszej głowie i teraz już ma szansę za kilka dni pojawić się na rynku. On był w naszych głowach, tylko my o tym nie mówiliśmy głośno. To znaczy gdzieś tam ja od, wie, przez wiele lat pracowałam właśnie w czasopismach, w magazynach, więc to jest tak bliskie mojemu sercu, że naturalnym było to, żeby przenieść też i pasję na, na czasopisma, więc my o tym myśleliśmy, robiliśmy takie różne prolekcje w różnych miejscach o mediach planszówkowych. I tam właśnie pytaliśmy naszych rozmówców, uczestników zajęć, y, jaka, jakie ich zdaniem to medium powinno być, co sądzą o, o czasopismach, jakie to czasopismo powinno według nich być. I tam sobie gdzieś tam powoli y, budowaliśmy tę rzecz w głowie. To prawda, robiliśmy takie warsztaty, takie y, rozmowy o tym, jakim powinien być zielone medium, ale oczywiście jak to bywa w życiu, wielkie umysły myślą podobnie, że tak nieskromnie powiem o mojej żonie i moim <śmiech> przyjacielu. Ponieważ kiedy gdzieś tam rozmawiałem z Adamem Fapińskim, to on wyszedł właściwie z bardzo podobną propozycją. Wtedy konstytuowało się PPR, Polish Publishing League. I Adam gdzieś tam marzył o takim, zaraz e, po powiem może zgodnie z poprzednią albo nadchodzącą epoką, organie prasowym. I gdzieś to wszystko razem fajnie zaiskrzyło, bo nam w duszach prasa gra od zawsze. Adam też miał na taki fajny pomysł i, i, i, i wiesz, taką możliwość organizacyjną. No i ten temat się pojawił i był. Um, I on był i był i pojawiał się i znikał, i pojawiał się i znikał. Każdy ma swoją pracę, swoje obowiązki i tak dalej. Na szczęście zawsze było tak, że ktoś zawsze ten pomysł ciągnął gdzieś do przodu i pozwalał mu zatonąć. Aż w końcu yy, na sam koniec przyszedł Żucho, Piotr Żuchowski. Kopnął nas wszystkich bardzo mocno tam, gdzie plęce się kończą. I zaczęliśmy już przygotowania do kampanii crowdfundingowej takie na serio. Czyli tak naprawdę wynikało to i z potrzeby serca jakby was jako twórców, żeby stworzyć coś takiego i z jakiegoś researchu poczynionego na warsztatach, które prowadziliście, gdzie czegoś się dowiedzieliście. Znaczy, chodzi mi głównie o to, czy kierowaliście się tym, że faktycznie jest taka potrzeba wśród... Y potencjalnych odbiorców czasopisma, żeby coś takiego dostawać w formie papierowej, analogowej. Myślę, że wszyscy korzystamy z, z komórek, z telefonów, ale jednak ten dotyk papierowej książki czy dotyk papierowego czasopisma każdy z nas lubi mieć w ręku coś rzeczywiście takiego namacalnego. Długo myśleliśmy nad formułą magazynu, żeby to nie było przeniesienie właśnie tego, co jest w internecie na papier, bo to nie o to chodzi. Um, no to o. prawda, bo um, by Gdzieś rzeczywiście mamy bardzo fajnie rozwiniętą tą sferę nieprofesjonalnych mediów w Polsce blogowych. Mówiąc nieprofesjonalnych, nie mam myśli tych, że one są się robione, tylko takich, że ludzie nie żyją z tego. I, i wiesz, i zarówno jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o tekst, jeżeli chodzi o, o audio... Każd są jakby ludzie, którzy robią naprawdę fajne rzeczy. No i teraz wejść pomiędzy tych wszystkich świetnych ludzi, którzy robią te fajne, fajne blogi, wideokasty, podcasty i tak dalej, z papierowym magazynem, za który trzeba będzie zapłacić. No, musieliśmy gdzieś tam coś sadzić niezwykłego, i rzeczywiście to było największym naszym problemem. To najdłużej nam zajęło, znalezienie tej formuły, która, która będzie atrakcyjna. Wasza redakcja, tak w tym pełnym składzie, no to są około 24 osoby albo coś źle policzyliśmy. Natomiast no, to jest ja tego chciałam. rzędu liczba. Nie? To, to jest taka skala. I teraz e, pytanie, które gdzieś e, chyba dosyć naturalnie się rodzi, to jest, kto będzie takim głównym rozgrywającym i, i pociągającym za sznurki tam? Czy to będzie, nie wiem, Adam Kwapiński, czy to będzie może taki e, Triumvirat, Polkowski, Żuchowski, e, Kwapiński, czy w ogóle, nie wiem, jakoś e, w dużo większym gronie będziecie podejmować jakieś takie strategiczne decyzje? Bo faktycznie macie rozdział na redaktorów i autorów, to możemy sobie też o tym chwilę porozmawiać. Natomiast no myślę, że zawsze powinien być jakiś taki ośrodek decyzyjny, który tą strategię czasopisma będzie wyznaczał. Wiesz to jest nas trzech, ale każdy z nas jakby bierze na siebie zupełnie innego rodzaju obowiązki. Jeżeli chodzi o decyzję pod tytułem na jakim papierze to drukować, w jakiej drukarni, jak to rozsyłać, gdzie zbawiać koszulki, jak przygotowywać pliki do druku, jak, nie wiem, wyliczać różne rzeczy, budżet i tak dalej, tym zajmuje się Adam. Jeżeli chodzi o sprawy czysto redakcyjne, redaktorem naczelnym pisma jest Rucho, Więc to on decyduje o tym, o, jakby on tutaj mówi ostateczną decyzję odnośnie kontentu, odnośnie zawartości magazynu, odnośnie tego, jakie teksty tam wejdą, jacy autorzy będą pisać i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie promocyjno-reklamowe i tak dalej, zajmuję się tym ja. Ale to jakby też nie jest... Wszystko, no bo mamy na pokładzie Anię, która ze swoim doświadczeniem redaktorsko-edytorskim jest absolutnie nieocenionym elementem naszej załogi, no bo nie chciałbym wypuszczać magazynu, w którym będą jakieś niedoróbki tak językowe, to by nie bolało. Jest Iga, która, wiesz, to wszystko składa i jakoś pilnuje, żeby to było w kupie ale jest też jest Błażej Kubacki, jest, jest Szafa z Rebela, jest Windziarz, jest Krzysiek Pilch. No Jest tam taka grupa ludzi, którym zależy na tym, żeby to wszystko było gdzieś tam, wiesz, fajnie wyglądało i, i każdy z nich ma swoją cząstkę dobra, którą wkłada do tego magazynu. Ja rozumiem, że redaktorzy to są osoby, które będą jakby stale pracować nad czasopismem, natomiast autorzy będą gdzieś tam gościnnie się pojawiać. Tak, no redaktorzy to są te osoby, które rzeczywiście bardziej współtworzą magazyn. A autorzy to są, to są te osoby, które będziemy e, zapraszać e, może nieregularnie do wkładania od siebie. Przy czym są tak zwane szerokie redakcji, To znaczy, że jeżeli ktoś napisze coś do pierwszego numeru czy do trzeciego, nie znaczy, że on jest gościem. Nie, on jest jakby ponoprawnym twórcą, kuriera, tylko ono rzeczywiście jakby, jeżeli będziemy robić nagłą burzę mózgów, bo. Nie wiem, wypada, o, okazuje się, że, że site ma pierwsze miejsce i trzeba natychmiast coś zrobić, to będziemy domywać raczej w gronie 5 sześciu osób niż 24. czterech. Okej, okay, w tym dużym składzie... Yy... Jak startowała kampania, mieliście film promocyjny, gdzie mówiliście, że skupiacie tą całą scenę blogowo recenzenską-youtuberską. Okej, okay, rozumiemy, że, że to jest takie pojęcie, że nie musimy tam być wszyscy. Natomiast ja chciałem zapytać właśnie o tą część youtuberską, bo jak mówimy o recenzentach w Polsce, no to nie sposób nie, nie wspomnieć o Łukaszu Woźniaku, Łukim i o Piotrku Jasiku z Game Troll TV. I teraz pytanie jest takie, czy chcieliście, czy w ogóle nie myśleliście o tym, żeby ich zapraszać, no bo jednak to są osoby, które na swoich kanałach mają po 14 i 12 tysięcy subskrybentów. To na polskie warunki to jest naprawdę gigantyczna liczba osób, Rzekały. które są tak zainteresowane na bieżąco otrzymywaniem informacji. Czy nie uważacie, że gdyby te osoby były częścią kuriera planszowego, to on by miał jeszcze większy zasięg? Wiesz co, są dwie sprawy. Po pierwsze oczywiście rozmawialiśmy od samego początku i z Łukiem, i z Piotrkiem. I bardzo chcieliśmy, żeby się zaangażowali w, w kuriera. Być może będzie to możliwe w kolejnych numerach. W pierwszym numerze na pewno nie będzie tekstów ani jednego, ani drugiego z nich. Każdy z nich, wiesz, ma swoje obowiązki. Łuki bardzo jakby lojalnie nas uprzedził, że on po prostu ma tyle na głowie, że bardzo by nie chciał nam czegoś obiecać i, i tego później nie dowieść. I ja to bardzo szanuję i, i rzeczywiście tak powinno być. Piotrek z kolei chyba ma jakieś tam formalne ograniczenia związane z jego działalnością na YouTubie i, i no nie wiem, czy będzie możliwa jego obecność w magazynie. Wiem, że chciał i że to wszystko mm, na pewno jakby dążył do tego, żeby, żeby być w redakcji, ale boję się, że po prostu... To może być z przyczyn formalnych niemożliwe. Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi w ogóle o, o skład redakcji, to jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak długo y, to jednak było tajemnicą, że powstaje kurier planszowy, ponieważ ja po prostu któregoś razu jadąc do pracy w autobusie przeczytałam, że pojawił się kurier planszowy i tak naprawdę od razu ruszyła kampania na Wspieram to. No tak, bo chyba pierwsza informacja w ogóle, jaka się pojawiła, to było w czasie rozmów nad planszy waszego podcastu, kiedy ty tam wspomniałeś, chyba wtedy akurat odpaliłeś profil na Facebooku Kuriera i następnego dnia już startowała o 12 kampania, także to nie było jakoś tak reklamowane, że będziemy się rozkręcać i tak dalej i tak dalej, tylko takie jedno mocne uderzenie na wejście i no właśnie, to, to jest to pytanie tak? jak się udało mając 24 około, 24 osoby zaangażowane, że nikt nie puścił parę. A ja chciałam dodać jeszcze, że byłam na laboratorium gier, gdzie jak się okazało potem były cztery osoby z redakcji w tym Adam Kwapiński w tym Adam Kwapiński i nikt nic nie, nie pisnął w ogóle to jest wow to Ja zadam inne pytanie, jak często siadając do gry planszowej zdarza wam się spotkać kogoś, kto oszukuje przy niej? O, prawie nigdy. Paweł I to odpowiedziałeś, odpowiedziałeś sobie na pytanie. Po prostu mamy ludzi, którzy potrafią grać zgodnie z zasadami. Okay. super. Dobrze, to jak już tak trochę wspomnieliśmy o kampanii, to może przejdźmy do tego segmentu, bo to też jest niewątpliwie póki co jedna z takich największych rzeczy, która w Oku Kuriera, przynajmniej z naszego punktu widzenia, z zewnątrz się wydarzyła. Na początek kilka takich liczb. 70 tysięcy złotych ma zebrane w ciągu, w ciągu miesiąca trwania kampanii. 2200 wsparć. Co się złożyło na 1387% zakładanego celu, który był ustawiony na 5000. Do tych liczb jeszcze pewnie wrócimy, natomiast. Moim zdaniem ta kampania była o tyle ciekawa, że tak jak zazwyczaj obserwujemy kampanię na platformach crowdfundingowych, to mamy tak, że mamy taki pik na początku, kiedy jest po prostu rozpoczęcie kampanii, jest dużo wsparć i potem jest takie no, plateau i dopiero na koniec ludzie sobie znowu przypominają. U Was to było... Jednak trochę bardziej dynamicznie my tam sobie e, robiliśmy takie analizy, wykresy, że jednak e, gdzieś w środku kampanii też ta liczba wsparć, może nie tyle nowych wspierających, ale liczba wsparć, która się pojawiała, ona była na takim samym poziomie jak, e, jak na końcu i na początku, przynajmniej w obrębie kilku dni. To zależy od filozofii kampanii, jaką sobie obierzesz. Bo i zależy też od progu, który masz. My, y, tworząc Kuriera, mieliśmy ten luksus, że mogliśmy pozwolić sobie na dość niski próg. Bo my wiedzieliśmy, ile jakby możemy... Jeżeli pismo by się nie ufundowało, albo ufundowało się bardzo nisko, to wiedzieliśmy, ile możemy wyłożyć sami, żeby to dowieźć no, do końca, nie było wstydu wydać choćby jeden numer i zobaczyć, co będzie dalej. Tak? Ale mając taki niski próg, mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby nie prowadzić żadnej kampanii informacyjnej przedtem, żeby wręcz uderzyć... Y, z taką informacją trochę niespodziankową, dzięki czemu zamiast tego efektu, o którym Ty mówisz, czyli efektu takiego, ja to nazywam hypowe jajko, czyli po prostu czekamy, aż to jajko się wykluje, jak ono się wykluwa, jest kampania startuje, bach, bach, bach, bach, bach, wsparcie, zapominamy, koniec. I tak rzeczywiście wiele kampanii wygląda, że masz fajną kampanię, na którą potrzeba załóżmy, nie wiem, 50 parę tysięcy, żeby się ufundowała, no to rzeczywiście przed kampanią dajesz dość długą e, taką kampanię informacyjną, marketingową, gdzieś tutaj przygotowujesz ludzi na to, że oni mają 14 grudnia mieć na koncie 200 zł, które wpłacą na to, żeby dostać mm. partakusa, tak? Bo wtedy rusza kampania i, i babam. A my z kolei, ja miałem nadzieję, że to się trochę tak potoczy, czyli że ta reklama będzie następować trochę jak, jak fala radiowa, jak, jak krąg na wodzie, tak? Czyli że w momencie, w którym my to zaczniemy, mając te 24 wspaniałe osoby na pokładzie, plus sporo jeszcze przyjaciół, którzy nam dobrze życzą, Zaczniemy z fajną kampanią, ludzie o tym się dowiedzą od nich, miejmy nadzieję, że to się szybko ufunduje i tak się stało, Na później już tylko kolejne sobie będą się dowiadywać od poprzednich osób i to będzie zaczęło coraz szersze kręgi, czyli ta kampania informacyjna zamiast trwać dwa tygodnie przed, załóżmy, że trwała przez pierwsze dwa tygodnie kampanii, mhm. dzięki czemu udało się utrzymać w miarę konstant liczbę, liczbę wpłat, a przy okazji, ponieważ kampania była tak pomyślana, żeby mieć też takie bombki gdzieś tam powrzucane od czasu do czasu, no to też tak jak z falą, tak? Jeżeli ją podtrzymujesz, jeżeli dorzucasz kolejne kamyki, no to ta, ta fala idzie, idzie dalej. No tak, a poza tym mieliście jeszcze jako redakcja doświadczenie już z crowdfundingiem, bo Fabryka Gier Historycznych już kilka razy na Wspieram To była. Pamiętamy, że ta kampania odbudowy Warszawy no nie szła dokładnie tak, jakby sobie tego gdzieś tam życzyli twórcy. Na koniec się udało. Myślicie, że to doświadczenie z tych poprzednich kampanii, czy Fabryki Gier Historycznych, czy też NSKN-u gdzieś tam na Kickstarterze, bo przecież Błażej Kubacki jest właśnie z tego wydawnictwa, czy to miało duży wpływ, czy w zasadzie z tyloma osobami na pokładzie, z takimi pomysłami, to i tak by się udało. No Ja tutaj muszę chyć czoła przed mądrzejszymi ode mnie. Dla mnie to była pierwsza kampania crowdfundingowa w życiu i zawsze ja miałem do czynienia z crowdfundingiem wyłącznie jako podwykonawca, który dostarczył jakiegoś elementu kampanii, czy filmu, czy tekstu, czy czegoś tam. A tutaj pierwszy raz miałem okazję pracować w tak doświadczonym gronie, jak właśnie Adam, Żucho, Błażej. I całe mnóstwo osób, które nam podpowiadało rzeczywiście dużo fajnych rzeczy. Oczywiście mam nadzieję, że produkt też się trochę samo obronił, ale na pewno bez nich to nie byłoby możliwe. Mi się wydaje, że tutaj bardzo dużą, duża była zasługa też komunikacji, która była prowadzona jakby w czasie kampanii, bo faktycznie te aktualizacje przychodziły na bieżąco i cały czas można było się dowiedzieć, co się dzieje w kampanii. Ale też to, że pojawialiście się w mediach takich ogólnodostępnych. Wydaje mi się, że to jednak w jakiś tam sposób zwraca uwagę. I to jest też, jeżeli chodzi przynajmniej o kwestie planszówkowe, to jest dosyć rzadkie, że faktycznie gdzieś tam było Was widać albo słychać w radio, czy w telewizji. I to na pewno też podtrzymywało jednak zainteresowanie przez cały czas. My patrzyliśmy, ja zwróciłam uwagę na wykres, gdzie wykresy to nie są, nie, nie są moją mocną stroną, ale ten taki pik gdzieś tam po środku i faktycznie jakby ta, ta linia się jakoś tam równo rozkładała i jak po środku mówisz, że... trzeci z, numer. Przy uh, trzecim to jest numerze, tam 26, znowu, 26 października. <laughs> października, tak, tam znowu odpaliło. Ja mam jeszcze tak odnośnie do tej kampanii takie przemyślenie, że to był taki trochę samonapędzający się silnik, bo to, że była ta komunikacja, to sprawiało, że więcej ludzi wspierało, to z kolei dawało Wam możliwość odblokowywania kolejnych progów i kolejne preteksty do aktualizacji. I ja się w pewnym tak... zgubiłam w tych aktualizacjach, ale mimo wszystko wolę dostawać niż nie. Tak, natomiast to był ciężki, ciężki miesiąc dla małych blogów na grupie gry planszowe na Facebooku, bo przebić się na górę listy z <gry> wpisem o tym, że mamy nowy wpis na blogu, w momencie, kiedy za chwilę był komentarz pod kurierem planszowym, który już to spychał to było, To było na pewno trudne. Był nawet taki mem, że otwierasz lodówkę, a tam kurier planszowy przez chwilę. Także na pewno no, na pewno było Was dużo w tej kampanii, właśnie w mediach. Staraliśmy się też e, cały czas dostarczać jednak nowych niespodzianek i to, że te e, aktualizacje wprowadzały no, nowe fajne rzeczy. To ja też bardzo przepraszam, jeżeli przesadziliśmy z tą komunikacją. Gdzieś tam ja bardzo cały czas z tyłu głowy miałem to, żeby nie przesadzać, żeby mm. tych wiadomości nie wysyłać mailem wszystkich, tak? bo tam jakby e, prowadząc kampanię na Wspieram, to przy e, aktualizacji e, możesz wysłać wiadomości, tą aktualizację mailendów wspierających albo nie a no więc no, staraliśmy się wysyłać te co ważniejsze e, na facebooku też nastarałem no, się nie e, znaczy wrzucać na, na kurier planszowy oczywiście na profil kuriera tak najbardziej no bo kto chce to sobie ogląda ale też nie ze wszystkim skakiwać na, na grupę gry planszowej no także bardzo jeszcze raz przepraszam za miesiąc e, wszystkich mniej zainteresowanych e, ale no tak tak wyszło Wróćmy jeszcze na chwilę do liczb. Tak jak też wspomniałeś, ten podstawowy cel, 5000 tysięcy, to miało być tylko na ufundowanie pierwszego numeru. I teraz ja tak się zastanawiam, co było waszym realnym celem. To znaczy, wydaje mi się, że wiem, co było realnym celem i że to na pewno nie było te 5000 tysięcy złotych. Teraz te liczby, te 1387%, no to wygląda naprawdę imponująco. Natomiast no nie wierzę, że czulibyście się spełnieni i czulibyście zadowoleni, gdybyście zebrali pieniądze tylko na pierwszy numer. I ten realny Cel, to chyba jednak było 30 tysięcy, które pozwoliłoby, czy pozwoliło ufundować pierwsze trzy numery i naprawdę mieć takie poczucie, że kurier planszowy jest medium potrzebnym i jest medium oczekiwanym. Ja nie chcę wchodzić o w kompetencje Adama Kwapińskiego, bo jednak y, liczby to jest jego mocna strona. Ja jestem eurograczem, ale przyznam, że nigdy nie liczę w grę, zawsze gram intuicyjnie i po prostu ja... Nie, e, natomiast... To, to twój typ, ona. Mhm. Natomiast Adam, wszystko miał to ładnie policzone i 5 tysięcy złotych to była kwota, która pozwalała nam dołożyć to, co my mieliśmy tam odłożone na, na szalone pomysły, które musimy zrealizować, żeby żyć marzeniami i być wiesz, gdzieś tam w miarę, powiedzmy, zabezpieczony, mieć część druku pokrytą czy coś tam na jeden numer. I to by nam wystarczyło, jakby, no byśmy, mówię, dołożyli ze swojej pieniędzy... I gdzieś to by poszło dalej. Jakby dla nas ważne jest to, że my jednak, wiesz, nie, nie robimy niczego za darmo, tak? To znaczy, autorzy chcą wynagrodzenia, jakby, no to wszystko gdzieś tam, wiesz, drukujemy się na dobrym papierze, to po prostu musi mieć ręce i nogi, bo z, z, ani ja, ani Adam, ani Żuchuchucha, ani inny z redakcji na pewno by zresztą, nie szedł poniżej pewnego poziomu produktu, który chcemy, chcemy dostarczyć. I jasne, że te tam 1400%, ja na to nie zwracam uwagi. Znaczy, to brzmi imponująco, ale. Ja wiele razy widziałem kampanie, wiesz, w których ktoś zdobywał właśnie 600%, bo sobie tam ustawił próg na 2000 dolarów. Więc zebrał to na 12 tysięcy dolarów. czyli no, Red ostatnio miał taką kampanię, gdzie cel na wspieram to akurat mieli tam niecałe 300 dolarów, zebrali 10 tysięcy i z tego nagle się robi 300, 3 tysiące, czy tam ponad 3000%. procent. W momencie, kiedy wcześniej mieli kampanię na Kickstarterze i tutaj ta, ta kampania <grym> na wspieram to to było tak naprawdę taki, taki dodatek Słuchaj, do tego. Ale każdy, więc... wiesz, no to, to, ta kampania na wspieram to, to była przypuszczam kampania PR-owa, marketingowa. nie była kampania, Oczywiście. która była zbiórką. My faktycznie zbraliśmy kasę. My nie mieliśmy kasy na wydanie magazynu i przyznam, że 70 tysięcy złotych to jest liczba, która naprawdę nas zaskoczyła. To znaczy ja gdzieś tam, jak sobie przed kampanią napisałem sobie na karteczce takie trzy liczby. Napisałem sobie liczbę smutną, liczbę taką, wiesz, z buźką taką płaską i liczbę uśmiechniętą, nie? I te liczby to było tam 12, 28 i 65 tysięcy. Mhm. Czyli 65 tysięcy to była taka liczba, o której sobie myślałem, no wtedy to już naprawdę po prostu... Nie wydajemy żadnego pisma, tylko kupujemy szybko bilety Bahama, wiesz, yy, hula gula i, i będzie impreza. Przebiliśmy moje najśmielsze absolutnie marzenie i to w ogóle wow. I Kuba wciąż jest w szoku, więc dlatego biletów jeszcze nie kupił. Tak, tak, ale, ale jesteśmy już w Gdańsku, więc na prom blisko. Gdzieś tam na pewno można już później ze Szwecji łatwiej złapać samolot jakieś ciepłe miejsce. Ale... Wiesz, no, ca cała ta kampania była trochę szalona. Mm, mówię, no, to, że my się pojawialiśmy, czy to w TVN 24 czy, czy w czwórce radiowej, czy e, artykuł na Antywebie, no to wiesz, to są wszystko takie rzeczy, które, które jednak dają kopa, nawet jeżeli nie przekładają się bezpośrednio na wsparcia, to mm, później pozwalają nam, tak jak mówiście, gdzieś tam wrzucić aktualizację, w której możemy powiedzieć hej, patrzcie, byliśmy w telewizji. I, I to już jest, jest coś fajnego, Także. Mnóstwo szczęścia, mnóstwo przyjaznych nam osób, mnóstwo, mnóstwo takiej dobrej karmy, która gdzieś nas trafiła niechcący w głowy i to wszystko się złożyło, no plus profesjonalizm kolegów i koleżanek, z którymi miałem szczęście pracować i fajny produkt mam nadzieję. A przy okazji e, tego, co mówisz na temat pojawiania się w telewizji i tak dalej, to czy, e, i chodzi mi tutaj o takie e, media ogólnodostępne, nie tylko dla osób, które są zainteresowane planszówkami, czy planujecie dystrybucję nie tylko e, w jakichś tam sklepach planszówkowych, e, jako e, właśnie tutaj wspieram to, czyli e, skierowane do osób konkretnie zainteresowanych tematem, ale też e, do jakichś szeroko dostępnych e, Miejsc, gdzie można by je nabyć? Rozmawiamy z jednym z największych dystrybutorów w Polsce i największych sklepów, czy największym, tylko bym w, w Polsce, dystrybującym prasa, książki, muzykę i tak dalej. to może być. <ścoughs> Natomiast szczerze mówiąc, nie jestem pewien, że to się uda od pierwszego numeru z bardzo prozaicznego powodu. Mianowicie trochę nam za dobrze poszła kampania. To znaczy, my mamy nakład 2000 egzemplarzy. Skoro mamy nakład 2 egzemplarzy, a w samej kampanii przydaliśmy ich około 1200 pierwszego numeru, że zostało nam 800 sztuk. I generalnie trochę nie bardzo jest z czym do ludzi. tak? To znaczy, jak chcemy uderzyć, nie wiem, do empików, matrasów czy, czy kiosków ruchu, no to 800 sztuk to jest, to jest po prostu, może nie wystarczyć. Tak? Także nie wiem, czy to się uda zrobić już z pierwszym numerem. Mam nadzieję, że z drugim już tak, bo, bo drugiego mamy troszkę Yy, troszkę więcej, ale też nie tak znowu dużo. I to nie jest tak, że my możemy w łatwy sposób zrobić więcej tych egzemplarzy, bo my w kampanii obiecaliśmy dość konkretne rzeczy. Na Sksegujesz. Karty... Na <śmiech> no, na przykład, nie, aż karty promo. <śmiech> tak? No, jeżeli ja mam od, zapewnione od wydawcy, że dostaniemy 2000 kart promo do Manczkina no to ja nie będę miał nagle trzech tysięcy, no bo to jest tylko dróg i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy, które wiesz gdzieś tam były przyklepane jakiś czas temu, mhm. a niektóre nie jakiś czas temu, niektóre były nie przyklepowane na wariata w ostatnich dniach mhm. kampanii, ale no tak czy siak, ja nie mogę nagle powiedzieć wydawcy, słuchaj, mówiłem, że 2000, ale żartowałem, daj pięć, tak? No, no, no nie o, spoko, nie? Nie ma sprawy. Właśnie wracając jeszcze do tego, ile osób was wsparło, to tak jak powiedziałeś, macie sprzedanych tych egzemplarzy pierwszego numeru trochę ponad tysiąc. Znów, patrząc na liczby osób takich, które wsparły was po prostu bezpośrednio na, na wspieram to. Dla pierwszego numeru to, no to jest prawie tysiąc faktycznie. Do tego doszło jeszcze 10 sklepów, które wykupiły te, czy dziesięć sklepów, nie wiem, może jeden sklep wspierał kilkukrotnie, natomiast dziesięć pakietów tych po 10 egzemplarzy, więc gdzieś sto egzemplarzy w sklepach. Plus placów, jeszcze mamy wiesz, wsparcie niektórych mecenasów, jak na przykład Rebella, którego, mm. który kupił jakby takim dużym pakietem dla mecenasów kilkadziesiąt egzemplarzy, które nie są jakby... W... Wliczone w kampanię, jasne. No i właśnie, i czy uważacie, że w takim razie te tysiąc osób... Rozmawiajmy tylko o tych osobach, które bezpośrednio Was wsparły, bo to, co zrobią sklepy, to można powiedzieć, to jest teraz ich problem. Tak? Jeżeli, jeżeli będzie schodzić dobrze, to, to tak, jeżeli nie, to nie. Jest czy, uważacie, czy uważacie, że ta ta liczba osób to jest dobra pozycja wyjściowa, już nie mówię o drugim, trzecim numerze, no bo to już jest przyklepane, tak jak powiedziałeś, trochę mniej, no to tam jest 750 osób, tak mniej więcej jak policzyłem, chociaż no wciąż, no to jest liczba podobnego rzędu. Czy to jest dobry prognostyk na numery czwarty, piąty, szósty i tak, i tak dalej? Zobaczymy. Ja bym nie, nie chciała teraz mówić, co będzie z numerem czwartym, piątym, szóstym, bo zobaczymy, co będzie z numerem pierwszym, drugim, trzecim. E, i... Znaczy, wiesz, trochę jest tak, że jeżeli chodzi o czwarty, piąty numer, my od początku kampanii twarda mówiliśmy, robimy trzy numery. I kropka, tak? No, e, trzy kropek. E, tak naprawdę. Bo... Zaczynamy od trzech ty... numerów. Tak. I, e, I zobaczymy, co bo... dalej. Bo to jest bardzo proste. Jeżeli... Kiedy, jak, jak wydamy trzeci numer, zaczniemy się zastanawiać, czy chcemy wydać czwarty, to zadzwonimy do naszych reklamodawców, e, zadzwonimy do naszych dystrybutorów, zapytamy naszych fanów i zapytamy, czy chcecie wydać pieniądze na czwarty numer. Jak oni powiedzą, jej, tak, czwarty numer, czwarty numer, czwarty numer, to jedziemy, tak? A jak powiedzą, no, nie wiem, tak, zobaczymy, no to nie, no nie będziemy się, wiesz, to i na pewno nikomu... Wciskać do, do portfeli i yy, na pewno zrobimy jeszcze numery, bo, bo, bo jakby to nam się udało i to będzie fajne. To będzie dalej zobaczymy. Czy 1000 osób jest dobra, do, do, dobry, dobry start? No jeżeli w ciągu 30 dni kampanii sprzedajesz pół nakładu, ponad pół nakładu pierwszego numeru, prawie pół nakładu drugiego numeru i, i prawie pół nakładu trzeciego numeru, Kurczę, no wiesz, ja myślę, że są magazyny na rynku, które zajmują się bardzo poważnymi rzeczami, a nie jakimiś tam głupotami dla dużych dzieciaków e, i bardzo by chciały mieć takie liczby jak sprzedanie półnakładu, zanim pismo ukaże się na rynku. Mi się wydaje, że to jest też trochę fajny moment na wydawanie tego typu magazynów, bo jakby w momencie, w którym jednak kupowanie prasy papierowej nie jest aż tak popularne. To takie yy, grube magazyny poświęcone konkret, konkretnemu tematowi, które są ładnie wydane i fajnie graficznie zrobione. Chyba to jest to, co, co, co, co ma wzięcie gdzieś tam. Na... To Ania może tak, więcej tak, na ten temat tak, powiedzieć. Tak zaobserwowałam, to. że takie grube, ładne magazyny to, to, to popularne są. W tym przypadku rzeczywiście mamy magazyn, który jest skierowany do bardzo konkretnych osób i do konkretnej liczby odbiorców. I myślę, że to są te osoby, które właśnie będą po prostu do takiego magazynu papierowego wracać. Zwłaszcza, że mamy na rynku sporo magazynów, które gdzieś tam uderzają do konkretnego odbiorcy, są dobrze wydane. I mówię tutaj, od magazynów modowo-lifestyle'owych, takich bardzo już wyspecjalizowanych, takich jak Kamak, czy, czy dawne A4, przez wędkarskich magazynów, muzycznych magazynów. Nie chcę tutaj poruszać dwóch smutnych kazusów, jakim jest Secret Service i Magia i Miecz. Ale no to wiesz, serwis Service tak naprawdę dalej się ukazuje. I to bardzo, bardzo, bardzo prężnie. Pod nazwą Pixel i nie jest to, co tam chcieli wspierając i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o zawartość, jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o to, co tam ludzie sobie y, chcieli mieć, no to chyba mają i to bardzo, bardzo. Ja nie jestem graczem komputerowym, ale jak patrzę na rozwój y, y, magazynu Pixel, to, to to wielki, wielki szacunek. Także myślę, że jak najbardziej jest miejsce dla magazynu branżowego, tylko Myślę, że trzeba go poprowadzić z głową Mam nadzieję, że tej głowy nam na przynajmniej trzy numery starczy Też nie sposób nie wspomnieć tutaj świata gier planszowych Który kilka lat temu ukazywał się na rynku Teraz już go nie ma On też miał nakład 2000 egzemplarzy Cena była niższa niż ta, którą wy macie jako sugerowaną Cenę detaliczną, czyli tam w okolicach 20 zł Tak 19, 19,90 no, Świat gier planszowych to było około 10 zł Trochę mniej w tej chwili mamy na rynku w zasadzie chyba magazyn jedyny, który gdzieś zahacza o planszówki to jest taktyka i strategia, no i to są gry wojenne. On ma nakład 1500 egzemplarzy, cena tam oscyluje wokół 17 zł. No także te wasze 2000 i ta sugerowana cena detaliczna. Na dzień dzisiejszy no, brzmi chyba całkiem, całkiem przyzwoicie i w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście gracze czy, czy gicy planszówkowi czekali na coś takiego nowego czy znowu coś papierowego, no, może być chyba dobrym strzałem. oczywiście no, Spielbox to, to nie jest. Spielbox w zeszłym roku miał e, nakład 15 tysięcy, edycje sn to było 30 tysięcy. Słuchaj, no ja mam nadzieję, że jak spotkamy się tutaj za rok, to powiemy, że właśnie wciągnęliśmy Spielbox nosem. E, <grym> to, to już wtedy się pewnie nie spotkamy. No, to tam skontaktujecie się z naszymi agentami, jacyś, wiesz. E, <grym> to trzymam ze słowo w takim e, Natomiast e, wiesz, no, trochę jest też tak, że na pewno nam pomogą promki. Promki są zawsze fajną rzeczą. Mam nadzieję, że jednak samym kontentem pismo też się będzie broniło bo mamy naprawdę fajne pomysły, bardzo dobrych autorów, wiesz, mamy na pokładzie ludzi, którzy mają niesamowite pióro, takich jak Kwiatosz, jak właśnie Błażej Kłacki Adam Kwapiński, który będzie prowadził niesamowicie fajną rzecz, na którą ja czekam absolutnym utęsknieniem, będzie się nazywał Kącik Pękniętej Kostki. Kiedyś był taki magazyn Feniks, fantastyczny. I tam na końcu Felix W. Kres prowadził Kącik Złamanych Piór. Generalnie polegało to na tym, że autorzy przysyłali do niego opowiadania, teksty, książki, a Felix Wukres tłumaczył im, dlaczego zrobi to bardzo, bardzo, bardzo źle. No i końcównik pękniętej kostki będzie takim polem, na którym właśnie Adam będzie pasił się, pastrył się tak. nad prototypami, które dostał. Mam nadzieję, że będzie zrobił to z co najmniej takim dziękiem jak, jak Felix Wukres, I, i mam nadzieję, że tych prototypów na trochę starczy. Wiesz, takich historii opowiadanych przy herbacie czy innych trunkach, to Adam ma naprawdę sporo fajnych ciekawostek o prototypach, które dostawał. Także na ten kącik mnie tej to czekam z absolutną, absolutną cierpliwością. Jeżeli chodzi o grupę docelową odbiorców, którzy, którzy mają potencjalnie zainteresować się tym pismem, to raczej to są planszówkowi Gicy, czy raczej cywile. Tak no dobrze. tysiąc gików już macie, tak? Można tak powiedzieć. Ci, którzy wspierali, to raczej chyba są osoby, które, które śledzą i, i, i czekają. To pewnie też zależy od tego, jak z tą dystrybucją pójdzie trochę. Zupełnie Czy... się nie zgodzę, że tysiąc osób, które nas sparło, to są giki. Myślę, że mam nadzieję, że spośród nich giki i forumowicze to jest jedna piąta, jedna trzecia. Mam Olbrzymią nadzieję, że te pozostałe 500 czy 700 osób to są osoby, które grały w Carcassonne, może w z Katanu, może ktoś im pokazał pandemika na jakimś spotkaniu. I teraz będzie Flame na forum, że nie, że tylko, tylko dzięki na... To jest... <śmiech> na pewno nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy bez ludzi, którzy nieśli kaganek kurierowej oświaty. Tak? To w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast... Mam nadzieję, że w piśmie, że pismo będzie miało taką formułę, która pozwoli na dotarcie trochę do obu targetów. Ponieważ z jednej strony mamy podwójne recenzje, które e, takim są moim oczkiem w głowie. Gra, tam będzie w każdym numerze będzie 10 recenzji. Planowo 9 gier i jeden dodatek. Zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo to co mówię, to są decyzje żucha. To jakby wiesz, rozmowy sprzed miesiąca mogą być bardzo nieaktualne po tym, co się wydarzyło w kampanii. I każda z tych gier będzie opisywana przez dwie różne osoby, które mają te gry i jakby sobie o nich będą rozmawiać. To też będą różne osoby, które piszą różnym językiem. Będą właśnie takie rzeczy jak, wiesz, wejście z głową do jakiegoś wydawnictwa czy kraju, będzie kącik końcik kostki, będziemy sobie rozmawiać, będziemy w z fajnymi autorami. Także jest sporo mięsa dla geeków, ale też gry, które będziemy pokazywać, mam nadzieję, że w jakiejś części będą atrakcyjne dla ludzi, którzy no jeszcze nie zjedli zębów na planszówkach. Jakby no zawsze taką misją, która przyświecała nam już, przyświecała nam już przy tworzeniu Board Game Girl było jednak przybliżanie planszówek ludziom, którzy z planszówkami niewiele mają wspólnego. Zresztą na początku pytałeś o Łukiego i, i, i Piotrka Jasika, mówiąc, że mają po 12-14 tysięcy subów na YouTubie. No zobacz, jak oni bardzo odeszli od takich eksperckich materiałów. Robią praktycznie wyłącznie materiały, które są youtuberskie które są śmieszne, które mają jakąś fajną zajawkę w środku. Opowiadają o grach, które są popularne, o grach, które, które fajnie jest przybliżyć szerokiej publice. I to jest ogromna robota, którą oni wykonują. I to, że nasz rynek tak rośnie, to jest m.in. dzięki takim ludziom jak Łukicz, Piotrek, którzy być może nie są już oglądani przez forumowiczów, bo forumowicze mają teraz innych guru, jak, jak Gambit na przykład, tak? czy jak Piotr Piechowiak. A, a z kolei yy, tutaj mamy, mamy osoby, które no naprawdę idą w absolutnej awangardzie yy, mówienia o tym, co jest fajne i to mówienia do takiego najważniejszego targetu, czyli młodzieży, która siedzi na YouTubie i która potrafi chłonąć ten content, tak? Mhm. W kontekście recenzji taką częstą sprawą, która gdzieś pojawiała się czy w komentarzach, czy w tych wątkach na forum było to, że no właśnie dla kogo są te recenzje, bo siłą rzeczy magazyn papierowy będzie zawsze w tyle za blogami, za YouTubem i tak I teraz z drugiej strony te recenzje przecież nie będą tworzone przez ludzi, których nagle odkryliście gdzieś tam w czeluściach sklepów planszówkowych, tylko to są ludzie, którzy mają własne blogi, mają własne kanały i gicy po te recenzje sięgnął dużo wcześniej, więc teraz czy to przypadkiem właśnie nie jest tak, że akurat recenzje są skierowane właśnie do tego szerokiego odbiorcy, zupełnie nie nieplanszówkowego być może, no bo tak jak mówię, no geek po recenzję Gambita sięgnie tego dnia, kiedy ona się ukaże i nie wierzę też, że Tomek będzie mówił jedną rzecz na YouTubie, a potem będzie pisał coś zupełnie innego w tekście. E, dlatego, no wydaje mi się, że gicy i tak sięgną po te media, które już mają ze względu na czas właśnie w obrębie recenzji, natomiast ci, którzy gdzieś tam planszówki mają... E, niekoniecznie w centrum uwagi będą się skupiać na tym, co jest właśnie w magazynie. Też jest tak, że często pisząc tekst mamy taki komfort, czas na jakieś po pierwsze pogłębione przemyślenia, pogłębione refleksje, coś do nas przychodzi później, po jakimś czasie. Jak nagrywamy, to mówimy na bieżąco, na gorąco, tak? Co nam tam w głowach siedzi. A później jak przelewamy myśli na papier, to czasami, czasami się pojawia coś jeszcze. Natomiast oczywiście, jakby no ja z punktu widzenia redakcji, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Tomek, wiesz, mamy tydzień do premiery nowego numeru i Tomek wypuszcza recenzję gry, którą w naszym numerze właśnie będzie opisywał. Jasne, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że wypuszcza zajawkę i będę go do tego namawiał, żeby jako pan odpowiedzialny za reklamę magazynu będę namawiał naszych partnerów do tego, żeby jak najbardziej teaseowali, nadchodzące numery. Natomiast no, oczywiście no, jakby wiesz, gier jest y, tak dużo na rynku, że y, każdy z naszych recenzentów nie musi tej gry opisywać, zanim zrobi to y, na łamach naszego magazynu. Natomiast też jest trochę tak, że my mamy troszeczkę inną pozycję negocjacyjną niż y, niezrzeszeni w kurierze twórcy. Jeżeli na przykład chcemy się dogadać z jakimś wydawcą odnośnie premierowej y, recenzji jakiejś gry, to jesteśmy w stanie to uzyskać. I myślę, że też będzie sporo takich tekstów, które będą się pokazywać dość ekskluzywnie w magazynie. Już zresztą teraz mamy takich parę tekstów nagranych, ja nie mogę jeszcze o tym mówić, ale myślę, że zaskoczymy Was jeszcze w paru miejscach. A jeżeli uważasz, że recenzje będą nie tylko dla gików, czy właściwie przede wszystkim nie dla gików, no to mam nadzieję, że to jest właśnie ta część magazynu, która sprawi, że ludzie, którzy zobaczyli promkę Manczkina i wzięli magazyn, później przystają parę recenzji i zagrają coś innego niż, niż manczki. No właśnie, jak jesteśmy przy promkach, to w czasie kampanii gdzieś tam rozmawialiśmy i ty wspominałeś o tym, że te promocyjne materiały do gier, czy promocyjne karty, czy jakieś takie właśnie dodatki będą srogie. Tak szczerze mówiąc, patrząc na te karty, czy właśnie dodatki, które są, z punktu widzenia takiego ciężkiego geeka, planszówkowego, no to ciężko powiedzieć, że to są srogie rzeczy. Okej, okay dodatek do kolejki jest srogi objętościowo bo to jest naprawdę chyba jeden z większych takich dodatków, które można po prostu dostać w magazynie, nie wiem, 24 karty co. Pod 23, no ale właśnie, tak. także no, to jest coś naprawdę dużego, natomiast no, kolejkę ciężko uznać za taki ciężki geekowy tytuł oczywiście, znaczy ja rozumiem, że dla ciebie srogim, srogim promockiem byłby dodatek do Galerista do jakiejś osiemnastki albo do do nie srogiej wiem, gry do srogiej gry Eee, wiesz, no trochę jest tak, że dla mnie na przykład dodatek do Timeline Polska jest najsroższym dodatkiem, jaki, jaki mogliśmy sobie wymarzyć. Jest to gra Rebel slash Asmode, jest to gra, która jest genialna w swojej prostocie, jest to gra, która się świetnie sprzedaje, a my będziemy mieli ekskluzywny dodatek dla ludzi, którzy będą kupiły nasz magazyn, po to, żeby mogli zagrać sobie jeszcze w nią fajniej. Maczkin. Boże, jak ja nie cierpię tej gry. To jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, jaka możemy spotkać przy stole. I jest to najwspanialszy z dodatków, jaki mogliśmy mieć. No po prostu nie ma nic fajniejszego niż karta do Maczkina, bo są tysiące ludzi, którzy spędzają świetnie czas przy stole grając manczkina. I ja mogę tylko cieszyć, jeżeli ktoś przychodzi do Games na imprezie, w której gdzieś tam maczam palce, bierze manczkina, siada przy stole i spędza 8 godzin, dzwoniąc do znajomych, ściągając ich na imprezę, po, żeby przyszli i zagrali, bo mają taką świetną grę tutaj. Do tak do kolejki no nie jest to na pewno soga gra, ale jeżeli sobie pomyślisz o tym, tak naprawdę, o tym, jaki jest cel wydawania magazynu, jaki jest cel grania w gry planszowe i jaki jest cel, jaki myślę, prześwieca wielu z nas, to tym celem jest to, żeby spędzić czas fajnie z swoimi znajomymi, przyjaciółmi i pewno gdzieś tam powoli ich wciągać w nasze hobby. I mam nadzieję, że ja dając my, jako redakcja wydając kuriera, trochę dajemy narzędzie takim ludziom, którzy chcą wciągnąć swoich znajomych w takie hobby, bo oni mogą powiedzieć patrz, gry planszowe są w sklepie na półce w formie magazynu, w formie prasy patrz, tu jest taka fajna karta do prostej gry, którą Ci mogę pokazać mamo, tato, wujku, bracie, sąsiedzie kolego z pracy, czy koleżanko e, takich właśnie jak timeline Polska czy, czy jak pingwiny z Madagaskaru czy jak odbudowa Warszawy e, wiesz, no tu gdzieś tam jednak e, mam wrażenie, że, że rolą tych promek nie było zachwycić userów BGG, którzy wystawiają dziesiątki włącznie grom, które mają wiesz, wagę 4,9 i wyżej na 5, tylko rolą było zwrócić uwagę ludzi na to, że, że jest coś fajnego i mogą, mogą zrobić coś fajnego razem. No tak, no ale chyba nie powinniście tak zupełnie zapominać o takich gikach gdzieś w Polsce. Chociażby myślę, że nie jedna osoba, która wsparła Kuriera, chciałaby gdzieś zobaczyć promoski do gier twojego ulubionego wydawnictwa Portal Games. Bo Portal przecież no promoskami, że tak powiem, rzuca na prawo i lewo, można powiedzieć. A przynajmniej je produkuje i udostępnia do kupienia. Więc czy nie uważasz, że to by było naprawdę coś takiego mocnego dla właśnie odbiorców takich bardziej zaawansowanych, już długo siedzących w grach planszowych? Cały czas rozmawiamy z portalem i, i mam nadzieję, że nasza współpraca z portalem będzie przebiegać bardzo fajnie, wiesz, jakby m, my z Marcinem Robką robimy dużo różnych fajnych rzeczy i tam jest duży pole do opisu Adam Papiński tam też z nimi cały czas rozmawia, mam nadzieję, że Ignacego uda się namówić do tego, żeby napisał coś kiedyś do kuriera, jak znajdzie trochę czasu. Sam powiedziałeś, portal wydaje promki, które nie rozdaje na lewo i prawo, tylko sprzedaje na lewo i prawo. I ja nie będę nikomu wchodził w biznes. Tak, jakby no, to jest ich pomysł na to, ich sklep działa y, między innymi tak prężnie dzięki temu, że to tam ekskluzywnie, jak rozumiem, można kupić wiele promek do ich gier. I no to są ich decyzje, tak? My rozmawialiśmy z naprawdę wszystkimi na rynku i, i, i część promek się udało zacząć, część promek się nie udało załatwić. Natomiast kurczę, wiesz, wydaje mi się, że na przykład y, takie rzeczy jak y, rabat do moda, rabat do planszostrefy, strefy, to są rzeczy, które jednak są sporym ukłonem w stronę geeków, bo ja mogę dać promkę do galerista i 17 gików się super ucieszy, mm -hmm. a 954 powie, galerist? Chciałem do czegoś innego. A teraz, jak mają, wiesz, zniżkę... Do, do plansza strefy to idą tam i kupują sobie to co będą chcieli, no jak, jak bardziej mogliśmy wyjść do geeków to oni znają swój głos najlepiej może trochę zjeżdżam z tego tematu samego e, kuriera natomiast też czy nie jest trochę problemem to, że jednak takich wydawnictw w Polsce, które produkują własne gry powiedzmy te, te z ich własnych stajni z własnymi autorami no jest stosunkowo niewiele. Mamy bardzo dużo wydawnictw, które produkują gry na licencjach, no tylko, że tam jest ciężko wyciągnąć promkę, tak no bo oni są związani tymi ograniczeniami licencyjnymi. Ale poczekaj, ciężko jest wciągnąć promkę do licencyjnych wydawnictw, w sensie... takich jak takich jak Timeline Polska? No nie, no ale nie chodzi mi o to, że właśnie o te cięższe gry. Słuchaj, no jest tak, że w pierwszych trzech numerach będą wywiady z super zagranicznymi twórcami, tak? Będzie z Hatilem, będzie wywiać z Katalą jakby no będziemy mieli, mamy kontakty z bardzo fajnymi zagranicznymi wydawcami i myślę, że pojawienie się zagranicznych promek to z jednej strony jest trochę kwestia czasu, ale z drugiej strony ja bym jednak chciał, żeby kurier planszowy był magazynem który jest robiony dla ludzi którzy grają w gry w Polsce grają w gry wydawane w Polsce jasne, że grają w gry, które można w Polsce kupić co oznacza na przykład już przy tym nieszczęsnym galeriście. To oznacza, że na przykład taki galerist też jest grą, którą można w Polsce kupić. Ale jeszcze raz, ja bardzo bym nie chciał, żeby ktokolwiek sobie myślał, że my właśnie traktujemy go, zostawiamy gdzieś na boczny tor, bo my zawsze będziemy myśleć o, o, o tych bardziej hardkorowych graczach. Sami tacy jesteśmy. Więc nie jestem pewien, czy to będą promki, bo z promką trudno jest się wstrzelić. Wiesz, moglibyśmy na przykład spróbować załatwić Piłę do, do adrenaliny. Mamy chwatila, mamy, wiesz, fajny kontakt z autorem gry, fajny kontakt z Janą, która jest odpowiedzialna w CG za, za marketing i tak dalej. Moglibyśmy próbować bawić się z adrenaliną. Ale teraz pojawia się kilka problemów. Po pierwsze, czy my, próbując wyciągnąć CG, od CG adrenalinę, nie wejdziemy przez w paradę rebelowi, czego byśmy nie chcieli robić? Nie dlatego, że się boimy, bo jest duży i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu my bardzo byśmy chcieli, żeby jeżeli. Ktoś wydaje w Polsce jakąś grę, to mógłby zrobić jak najlepiej. Może rebel wpadnie na to, jak zrobić tak, żeby adrenalina była w polskim wydaniu, już, znaczy nie adrenalina, tylko ta piła była w polskim wydaniu już po prostu o tak. To nie jest takie easy. Wiesz, no, mamy promki do Celestii na przykład. No to też są takie rzeczy, które ja zacząłem załatwiać z blakrokami, a potem nagle zrobiłem opa, opa, opa. I zadzwoniłem do Marka z Hobbitów mówiąc, Marku, słuchaj, mam taką grzeczną prośbę, czy mógłbyś? Trwało to kilka dni, a Marek wrócił to mnie powiedział, mógłbym, jasne. I wiesz, i biorąc pod uwagę to, co się działo na SN, jak gigantyczny wyścig... Ogarów! Yy, odbywał się na, na SN, jeżeli chodzi o, o wyszarpywanie sobie licencji na wydawanie gier w Polsce to to jest stąpanie po bardzo cienkim lodzie teraz wiesz jakby się nie obejrzysz to ktoś coś wydaje, ktoś coś kupuje już strach kupować gry tak naprawdę wiesz z zachodu bo zaraz się okaże, że tutaj wiesz Lucrum, Rebel, Galacta wiesz no i to prawda. Tak zmierzając już ku końcowi, chciałam się zapytać, na co poza wyjazdem na Kajmany macie przeznaczyć środki, które zostały zebrane? Czy to jest to, co jest potrzebne na samo wydanie? Wspominałeś o tym, że płacicie autorom i tak jest plan. I czy nie, to, nie jest taki plan, to jest to znaczy, bazowe to, Tak jest na no co i duże pieniądze, 70 kanał, tysięcy, tak? No. Wiesz, wydanie, sam druk magazynu to nie jest tania sprawa, 2000 egzemplarzy. Moim marzeniem było to, żeby powiększyć liczbę stron z 60 do na przykład 80, 84 i tak dalej. No na to potrzebowalibyśmy pewne kamienie tak, około 100 tysięcy. Przeskok pomiędzy szytym 60 a klejonym 64 jest gigantyczny cenowo. W sensie to jest 50%... Te cztery strony kosztują 50% magazynu. Tak? To jest niewyobrażalne. Natomiast oczywiście dzięki temu na pewno będzie nas stać na robienie takich paru rzeczy, które sprawią, że ten magazyn będzie jeszcze fajniejszy. Tak? Że na przykład będzie nas stać na profesjonalnego detopowca, który nam złoży szablon layout gazety. Będzie nas stać na to, żeby, wiecie, bo są rzeczy, które można zrobić chałupniczo i, i, i w nich będzie serce, i w nich będzie pasja i będą wyglądały jak rysunki pięciolatki, czyli będą bardzo słodkie ale nie za to płaciłeś 70 tysięcy złotych, tak? Czyli która nie będzie na pokładzie w redakcji póki co. Cura jest, wiesz, od zawsze na pokładzie w redakcji. Testuje, dziwnie. Tak. Także to są takie rzeczy, za które będziemy mogli zapłacić. Nie będziemy musieli ich zrobić robić samemu. Mamy też taki bufor finansowy, który spowoduje, że jeżeli coś nam się wywali, to wiemy, że jakby, no, wiesz, mamy jakby z czego to pokryć. Też pamiętaj, że w tej kwocie 70 tysięcy złotych jest ponad 300 krzulek. Które, no jakby... Nie na karty w dodatku. Tak, nie na karty. Te t-shirty to było jakieś absolutne szaleństwo. Bo to co one zrobiły w tej kampanii, to był... No, my się tego nie spodziewaliśmy. To jak... Ja teraz zdradzę trochę takiego warsztatu, ale nie byliśmy przygotowani na takie tempo kampanii. I naprawdę było tak, że my mieliśmy porozpoczynane rozmowy dotyczące różnych progów, promek, coś tam. No ale wiesz, 30 dni... Mamy czas. Kawka, herbatka, kryłasancik. A tu nie, bach, bach, bach, bach, bach. I wiesz, i jeszcze jak wrzucaliśmy te nieszczęsne koszulki, my przecież nie wrzucaliśmy trzeciej koszulki do pisma. Nie dlatego, że jej nie mieliśmy, tylko trochę też, bo Iga akurat wtedy wyjechała, Iga nam składała te projekty graficzne. Ale trochę dlatego, że my musieliśmy najpierw przyklepać parę progów do przodu, bo wiedzieliśmy, co się stanie po prostu, jak wrzucimy tą trzecią koszulkę. I, i ten pomysł Ani, Genialny na dam ci owce ze drewna, który spowodował, że przy trzecim numerze nagle po prostu no, kampania znowu oszalała. Po prostu my musieliśmy takie rzeczy gdzieś tam planować do przodu, a nie mieliśmy na to zwyczajnie czasu. No i tutaj się pojawia pytanie o utrzymanie dalej, bo myślę, że tak jak mówicie pierwsze trzy numery, natomiast założę się, że znakomita większość tych, którzy was wsparli już widzi kolejne... Numery gdzieś na półkach. No i teraz utrzymanie tych kolejnych numerów, bo kampania, koszulki, tak, no to jest, można powiedzieć, taki jednorazowy strzał. Oczywiście, możecie robić tych koszulek dużo, natomiast no nie sądzę, żeby to był wasz pomysł na finansowanie tego. I teraz, no właśnie, jak chcecie w takiej dłuższej perspektywie, czy jak chcielibyście, czy w ogóle o tym myślicie to pociągnąć? Reklamy, Okej. Okay. Kampanie raczej już. Komentowaliście, że kampania jest na rozruch i nie planujecie w tej chwili przynajmniej kampanii dotyczących numerów czwartego, piątego i kolejnych. Też no sprzedaż, tak? to będzie zależało jak, jak będzie Wam się to sprzedawać w szerokiej dystrybucji. Jak to widzicie? Czasopismo zarabia na, na reklamach. Sprzedaż to jest niewielki, niewielki odsetek. Więc tak naprawdę to też zależy od tego, jak reklamodawcy będą uczestniczyć w życiu magazynu. Wiesz, no jest tak, że w trakcie kampanii ceny reklam były dość mocno zaniżone, mhm. ponieważ no to była kampania, i tak jak użytkownicy mogli kupić sobie magazyn za 15-20, za 20, tak samo reklamodawcy mogli sobie kupić Arc za 650, nie za 1000 wiesz, czwarta okładka kosztowała też mniej niż normalnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z defaultu powinno być tak, że po wyprzedaniu reklam w numerze pismo się utrzymuje plus. Drobny plus, ale plus. Takie jest jakby wymyślony jest schemat budżetowy pisma. To de facto od tego zależy, tak? Jeżeli wydajemy 2000 numerów, 2000 egzemplarzy jednego numeru. To prawie maskiewicz. Ile było? egzemplarzy. Obiecali. egzemplarzy jednego numeru. <śmiech> no to jeżeli z nich się będzie sprzedawało, wiesz, 800, to będziemy mieli poczucie, że robimy coś, co ma sens, tak? Może obniżymy nakład, żeby nie prze, nie, a przy czym obniżenie nakładu niewiele tak naprawdę zmieni, bo obniżenie nakładu zwiększy cenę jednostkową Dokładnie. jednego egzemplarza i tak dalej, nie? Ale jeżeli będzie się sprzedawało ich na przykład 200, no, to będzie znaczyło, że reklam... my też nie możemy reklamodawcom sprzedawać, wiesz, reklamy za 2000 zł do, do 200 osób, no bo, no bo 10 zł za osobę, to, to nawet w telewizji się tyle nie płaci. To są, to jest kilka rzeczy, które się muszą wydarzać naraz. Oczywiście my dalej musimy mieć też fajne z tego, co robimy. I to jest ważne. Także wiesz, no mam nadzieję, że gdzieś tam, jak w grudniu weźmiecie do rąk pierwszy numer kuriera, to pomyślicie sobie, dobra idę pikietować pod ich yy, siedzibę i mają dać im prenumeraty, i zapłacę im za 70 numerów do przodu. I, no i wtedy mam o czym gadać. Wiesz, może prenumerata jest jakimś rozwiązaniem. Czyli chociaż 70 jest wspomniane. <śmiany> <śmiany> A czy, chociaż to może brzmieć trochę kuriozalnie w ujęciu kuriera planszowego, który pojawia się jako magazyn drukowany, ale czy w ogóle rozważacie możliwość wypuszczenia formy elektronicznej, takie e-wydanie oprócz Oprócz y, gazety papierowej. Przykro mi, ale nie. Krok. Zupełnie. Znaczy, y, no nie Znaczy, Pytasz, czy rozważamy. Nie, mm -hmm. nie rozważamy. Y, jeżeli gdzieś tam w przyszłości pojawi się sensowna opcja, jak to zrobić, może będziemy rozważać. Na dzisiaj mogę powiedzieć, przepraszam, ale nie, kurier planszowy jest papierowy, on w naszych sercach był papierowy. Myśleliśmy to, to jest świadoma decyzja, ale też... Tak. Nie ma takiego medium, mediów elektronicznych, jak sam powiedziałeś, jest więcej niż jedno. Kurier planszowy to jest taki trochę model z planszy, tylko na papierze, tak? Taki, czyli model, w którym masz najfajniejszych, najbardziej uzdolnionych, najciekawszych, najpoczętniejszych twórców w jednym miejscu i możesz sobie z nimi pobyć na plaży, w łóżku, wiesz, przy obiedzie i tak dalej. I to jest twoja sprawa, gdzie ich zabierasz. Jasne, że internet to możesz zabierać wszędzie ze sobą, ja kocham e-booki, ja się przekonałem do e-booków jakiś czas temu, dostałem czytnik i zrobiłem tik, tik, tik a potem wziąłem sobie pierwszą książkę i pach więc ja wiem jak e-booki są fajne ja prasy osobiście nie lubię czytać w tej formie czytnikowej poszczególne artykuły jasne, ale żeby przeczytać cały magazyn, to mi się nie zdarzyło ja sam jestem promkofilem też muszę przyznać, że ja nie potrafię, jeżeli wiem, że mam grę X, którą oceniam na 5,5 to znaczy, że generalnie powinienem ją wyrzucić to jest taka ocena u mnie i jest oni promka, gdzie sieci, to ją pewno kupię <grym> <grym> więc też wiesz, ten, to wydanie elektroniczne trochę pewno by miało mniej sensu być może będziemy myśleć o takich formach rozwinięcia tekstu analogowego, czyli na przykład Gambit wrzuca u nas um, recenzję gry Legendary Encounters Alien, wydanych oby, oby, oby przez GFP. Miejmy taką nadzieję. W tekście masz QR Code cokolwiek innego, co czy przez dedykowaną aplikację, y, która będzie się nazywała Kurier Planszowy. No bo czemu nie, tak? No jakby sobie gadamy już sobie o o jakichś o marzeniach, to, to obiecuję, obiecuję. Dedykacja, dedykowana aplikacja Kurier Planszowy byłaby fajna na pewno, nie? Ale no załóżmy, że po prostu przez Kiku odchodzisz na YouTube'a, na jego wideorecenzję, w której on pokazuje więcej, wiesz, i, i, i możesz sobie popatrzeć, i on o tym gada i tak dalej. No i to miałoby sens, tak? To, ta, takie rozwinięcie magazynu widzę, ale przenoszenie go jeden do jednego w formę elektroniczną. No na dzisiaj mogę powiedzieć na 99,7% nie. Ja jeszcze wytłumaczę się z tego pytania, no bo to wracam do świata gier planszowych, który formę elektroniczną zaczął wypuszczać już w tej swojej, można powiedzieć, no schyłkowej fazie, tak jak już gazeta drukowana była w odwrocie. No i tutaj po prostu tak myślę, że może ten jednak magazyn w formie elektronicznej, mimo tych braków, o których wspomniałeś w postaci promek i tak dalej, byłby w stanie jakoś wesprzeć finansowo gazetę drukowaną. No bo my teraz rozmawiamy, no nie chcę się tutaj czepiać naszych metryk, ale z perspektywy takich już trochę dinozaurów klaszówkowych, na no okay. jednak to młode pokolenie, w sensie ja z Kubą, tak? Tak, tak, tak. To o to okay. mi chodzi. Natomiast no wiemy, że to młode pokolenie jest na wskroś cyfrowe i jeżeli będziecie chcieli dotrzeć jednak do tych młodszych odbiorców, to może jednak, nie mówię teraz, ale jednak zacząć brać to trochę bardziej pod uwagę niż te 99,7% na nie. Zdecydowanie content tekstowy w internecie jest dużo mniej popularny, zwłaszcza wśród młodszych grup celowych niż, niż content wideo czy content audio, więc po prostu nie ma sensu kopać się z koniem, a poza tym ja wychodzę z założenia, że jak już coś robić, zwłaszcza w hobby, to robić to albo najlepiej, najbardziej i najfajniej, albo nie robić. I dla mnie najlepiej, najbardziej i najfajniej przy robieniu papierowego magazynu jest to, żeby on był papierowy. Czujecie trochę takie ciśnienie, że spoczywa w zasadzie na Was taka duża odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, był świat gier planszowych, były inne magazyny planszówkowe, no i one no mówiąc brzydko, umarły. I teraz znów wracając do tego, jak wielka jest redakcja, jakie nazwiska tam są. Jeżeli Stałoby się tak, czego oczywiście sobie i Wam nie życzymy, że po tym trzecim numerze jest koniec. To nie sądzicie, że to by znaczyło, że jednak nie ma miejsca dla gazety papierowej i że no teraz na Waszych barkach spoczywa to, że musi, no musi się tak Wam się być. udać. Bo jak, tak jak mówię, no jeżeli nie uda się tylu osobom, tylu osobom, które, które produkują takie treści, to nie wiem, ile czasu przyjdzie nam poczekać na kolejną próbę. No to jest eksperyment, tak? My nie wiemy na 100%, gdybyśmy wiedzieli na 100%, to byśmy nie robili to przez kampanię, tylko po prostu zaczęli wydawać, wydawać magazyn i jakby założyli sobie, że przez 4 lata robimy magazyn, a później zaczynamy się zastanawiać, czy, czy on zacznie na siebie zarabiać na przykład, tak? Ale to jest dla nas eksperyment. My to robimy gdzieś tam z pasji, dlatego że nam to sprawia frajdę. Też wszyscy mamy prace zawodowe i to robimy jako jako w, w ramach hobby. tak. Wiesz, też jest tak, że kilka lat temu, kiedy upadał świat gier planszowych, internet nie był tam, gdzie jest teraz też cały czas. Mówię o blogosferze planszówkowej. Rynek nie był w tym miejscu, w którym jest. Wiesz, nasz rynek no, eksploduje, absolutnie eksploduje. Jak spojrzysz sobie na wiodące firmy, to one mają przyrost obrotów rzędu 20-50%. tak? Znaczy, wyobraź sobie, że masz gadańskiego rebela, gigantyczną firmę, która rok do roku rośnie o na przykład 50%. Ja strzelam teraz oczywiście, no bo sobie patrzę po prostu na to, co, ile oni wydają tytułów, ale to jest niewiarygodny rozrost. A jeżeli, jeżeli tak jest, to znaczy, że szansa na ten magazyn papierowy gdzieś tam jest. Poza tym, pomyśl sobie o tym w ten sposób. Obiecaliśmy trzy numery i teraz można po trzech epizodach Gwiezdnych Wojen zrobić pierwszy, drugi i trzeci i przejść do historii jako ludzie, którzy zabili legendę. A można później zrobić nagle, wiesz, siódmy epizod i, i okazuje się, że jednak coś w tym jest. Czyli no, mam nadzieję, że my jednak pójdziemy w tą, w tą lepszą stronę. To może trzeba było zacząć od czwartego, piątego i szóstego numeru. <grym> Taki może trzeba oczko, było zacząć od czwartego, oczko, piątego oczko i puszczę. szóstego. Nie? A, a, ale no, miejmy nadzieję, no to takim razie świadczy tylko o tym, że te czwarte, piąte i szósty, jeżeli będą, to będą jeszcze lepsze niż te pierwsze trzy. Bo na pewno, jeżeli je wydamy, to... Znaczy wiecie, ja tu od razu was przeproszę. Wszystkich, którzy dostaną pierwszy numer magazynu do ręki. Pierwszy numer na pewno nie będzie doskonały. Na pewno będą tam jakieś błędy. W drugim numerze też będą jakieś błędy. Mam nadzieję, że już nie to co w pierwszym. My robimy to, staram się zrobić tak profesjonalnie, jak to jest możliwe. Mamy na pokładzie ludzi, którzy zjedli zęby na robieniu gazet. I, i, I to będzie na pewno tak dobre, jak tylko będziemy w stanie zrobić. Natomiast mogę coś powiedzieć, jakaś literówka. Możemy gdzieś o czymś zapomnieć, jakiejś paginacji. Możemy... Wiecie, no czegoś nie dowieść, ale zawsze będziemy starali się dowieść na jak najwięcej się da i, i zawsze będziemy robić to z myślą w głowie, żeby dowieść wszystko, co się da. I jeżeli coś będzie nie tak w tym magazynie, to nie dlatego, że odpuściliśmy, tylko dlatego, że czegoś nie zobaczyliśmy. Też jeżeli chodzi o skład redakcji, to nie jest tak, że skład redakcji jest zamknięty. W żadnym wypadku. My zawsze będziemy szukali ludzi, którzy będą chcieli napisać coś fajnego, zrobić coś fajnego dla magazynu, e, zrobić fajne zdjęcia, zaproponować nowy layout, narysować okładkę, zrobić ilustrację, skontaktować się z kimś fajnym, napisać tekst, napisać reportaż. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można zrobić fajnych przy, przy gazecie. Jeżeli ktoś ma pomysł na to, jak rozwinąć właśnie to pismo w wersję cyfrową, słuchajcie, no je, pewno wiecie to najlepiej jak, znaczy najlepiej na świecie, bo na przykład tym się właśnie zajmujecie i to jest, to jest wasza rzecz, którą możecie to włożyć. Także to jednak mimo tej całej profesjonalizacji tego, jak to ma wyglądać, to jest jednak magazyn robiony przez świrów. No. Jesteśmy świrami i jesteśmy trochę z tego dumni. Już widzę jakiś komentarz na forum. Największym problemem kuriera planszowego jest Kuba Polkowski. Być, Największym błędem. Być może tak, Być może tak. ale myślę, że to by znaczyło, że jednocześnie też dość dużym atutem, jeżeli ktoś pisze o kurierze planszowym. Dzięki. Pan od reklamy. No właśnie. Słuchajcie, a co pomiędzy numerami? Czy to jest tak, że Kurier Planszowy będzie zamierał na te y, okresy pomiędzy kolejnymi y, wydaniami? Czy, czy jednak macie jakiś plan na działanie takie? wychodzący do ludzi. No tak, bo przypomnijmy, że to jest kwartalnik. To, to nie jest gazeta, która co miesiąc się ukazuje, więc zanim ktoś przeczyta wszystko, to już jest nowy numer. Tylko myślę, że jak ktoś kupuje kuriera, to jednak cztery miesiące, czy 3 miesiące wystarczą na to, żeby z całą treścią się zapoznać. No przynajmniej też trzy, 4 razy. <głos> <głos> Natomiast. Żeby wiesz, wszystkie literówki, oczywiście. My z Anią mamy taki zwyczaj, że przynajmniej raz na kwartał pojawiamy się na jakiejś fajnej imprezie planszówkowej, tak? E, dzisiaj po naszej audycji e, lecimy na gramy. Redakcja będzie obecna, bo jest obecna, bo nie może nie być, tak? Więc, tak jak sam powiedziałeś, wszystkie te osoby, które z nami współpracują, te 24 i więcej, bo, bo 24 to jest tylko początek, będą no, gdzieś tam cały czas obecne, obecne w życiu, wiesz, jak widzisz. Ludzi związanych z daną telewizją czy radiem, jak widzisz Wojtka Mana, czy jak widzisz kogoś innego, no to kojarzysz trójka, bach, bach. Mam nadzieję, że ludzie będą też kojarzyć naszych autorów z, z naszą redakcją. Plus, tak jak powiedziałem, będziemy się pojawiać na imprezach, będziemy gdzieś tam spotykać się z ludźmi, którzy będą chcieli z nami spotkać i przyjść piątkę. Nie mamy na pewno planach prowadzenia... Stoisk sprzedażowych na, na imprezach, bo to nie jest zupełnie nasza rola, to nasi partnerzy, dystrybutorzy, sklepy, nie będziemy im chodzić w paradę. Po nie i nie, i jeszcze raz nie. Natomiast czy będą się pojawiać jakieś teksty, czy będą się pojawiać jakieś filmy? Słuchajcie, no. Musicie polubić fanpage Krujab naszego i zobaczyć. I jeszcze już takie sucharowe pytanie na koniec. Ania to jest Board Game Girl. Czy Kuba Polkowski to ma być? Kuba Kurier Planszowy Polkowski? Nie. okej. Okay. Myślę, że temat Kuriera będzie rozwijał się wraz z kolejnymi numerami. Tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, miejmy nadzieję, że na trzech się nie skończy. Naszymi gośćmi byli Ania i Kuba Polkowscy z bloga Board Game Girl, ale dziś przede wszystkim z redakcji Kuriera Planszowego. Dziękujemy wam serdecznie za tą rozmowę. Dziękujemy za zaproszenie. Dzięki, dzięki. To była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla was. Ale Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.